Weź mi, co Twojego jest, a idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i Tobie, a zaś mi się nie godzi czynić z mojem, co chce? Czyli oko Twoje złośliwe jest i żem ja jest dobry? Tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. A wstępując Jezus do Jeruzalemu wziął z sobą dwanaście uczniów na osobne miejsce w drodze.